Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Ani słowa o przyszłości partii konferencji PiSu przysłuchiwała się nasza reporterka. Za chwilę się z nią połączymy. Nowe informacje w sprawie napadu na konwój we Wrocławiu. Wiemy już ile pieniędzy padło łupem złodziei. Giełda papierów wartościowych w Warszawie świętuje dziś kończy 35 lat. Kilkudziesięciu polityków Prawa i Sprawiedliwości wystąpiło na jednej konferencji prasowej. Byli wśród nich członkowie Nowego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i ci, którzy tę inicjatywę krytykują. O przyszłości partii nic nie mówili, skupili się tylko na finansach ugrupowania. Dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek, która była na miejscu. Dlaczego Jarosław Kaczyński zorganizował w takim razie to wydarzenie? W Prawie i Sprawiedliwości 340 40 polityków zdecydowało się dołączyć do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Nic więc dziwnego, że Jarosław Kaczyński postanowił zdyscyplinować parlamentarzystów i zaprosić na wspólną konferencję, czy raczej na oświadczenie, bo nie było przewidzianych pytań. Obok siebie stali Przemysław Czarnek, który w ostrych słowach w mediach społecznościowych wypowiada się o inicjatywie Mateusza Morawieckiego i Mateusz Morawiecki, który nie ukrywa, że w partii Jarosława Kaczyńskiego nie wszystko mu się podoba. Do stowarzyszenia zapisał się także Marcin Chorała, który dziś na Nowogrodzie.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 Prezes PiSu skupił się dziś jedynie na finansach partii. O nowym stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego nie wspomniał, ale jeszcze dziś po południu zbiera się kierownictwo PiSu, a to oznacza, że ta kwestia prezesowi partii jednak leży na sercu. Sylwia Białek, dziękuję za te szczegóły. Jacek Magiera pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Karol Nawrocki przyznał mu krzyż oficerski orderu odrodzenia Polski w Warszawie. Trwają uroczystości pogrzebowe. Zmarłego 10 kwietnia drugiego trenera naszej piłkarskiej reprezentacji zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Prokuratura potwierdza, że zatrzymany żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej usłyszał zarzut szpiegostwa. Sąd nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. W tej sprawie zatrzymany został obywatel polski. Prokurator wnosił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze. Wiadomo, że zatrzymany to radiooperator z Wielkopolskiej Brygady WOT. Mężczyzna nie krył się ze swoimi prorosyjskimi poglądami. Według śledczych działał na rzecz obcego wywiadu od lipca 2023 do kwietnia 2024 roku. W tym czasie przez miesiąc był żołnierzem WOT.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 Rysow, podejdźmy tutaj. Jak pamiętasz ten dzień? 35 lat temu, 16 kwietnia. Czy pamiętasz to uderzenie w dzwon? Tego nie pamiętam, ale nawet nie mogę pamiętać, bo 16 kwietnia chyba jeszcze dzwonu nie było. Ale pamiętam, że dzwon uroczyście dostaliśmy od giełdy francuskiej na uroczystym otwarciu, które między innymi otwierał obecny tu pan Pebia Jan Krzysztof Bielecki. I to dopiero było 2 lipca. Pierwsza sesja obejmowała akcję pięciu spółek, a obroty wyniosły zaledwie 2000 złotych. Teraz notowanych jest 400 spółek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Nad Polską przybywa chmura, ale wszędzie od czasu do czasu wygląda słońce. W okolicach Bydgoszczy, Łodzi i Lublina może przelotnie popadać. Na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie przez 14 w centrum do 16 w lubuskiem ciśnieniem w Warszawie. 1007 jedynka Polskie Radio.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 to lat razem. Radio i słuchacze. Urodziny Jedynki to dobry powód, żeby się spotkać i świętować. Jeśli to czwartek, to jesteśmy w sobocie. Ekspres Jedynki od 16 do 18 nadajemy z deptaku Monte Cassino. Zapraszam, Karolina Rożej. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. musiał wybrzmieć na koniec ten klawisz, jeżeli są moje love letters. Se bardzo się cieszę, że nie było wokalu, bo musiałbym dośpiewać. <laughs> Dobry państwu, na szczęście to śpiewanie to nie będzie standard, co najwy co najwyżej jakieś pojedyncze incydentalne sytuacje. 11 minut po 14, Ula Kaczyński. I Marcin Wojciechowski, w tym tygodniu opowiadaliśmy już Państwu o tym, co dzieje się w naszym studiu, kiedy rozpoczynamy audycję i jeśli chodzi o opadający mikrofon, nadal się... opada. No, o, za, za słabo ostatnio przykręciłem. <laughs> Zaraz się wykaże, Ula, mówisz i masz, a potrzebny dzisiaj będzie mikrofon, bo mamy, oj tak. Kilka mamy, ważnych tematów do przegadania. Od czego zaczniemy? Och, zaczniemy od człowieka, który po 16 latach wraca do kina, choć już zapowiedział, że właściwie nie ma na to szans, żebyśmy go zobaczyli kiedyś na żywo albo na taśmie filmowej powiedział, kończę z tym idę na emeryturę. I okazuje się, że nagle w trakcie tej emerytury dostaje telefon od producenta Radosława Drabika i człowiek, o którym jest mowa i który za chwilę odezwie się do państwa, tłumaczy przyjęcie zaproszenia do filmu tym, że producent wykorzystał moment jego zaćmienia umysłowego. Dosłownie w ten sposób Marek Konrad wytłumaczył, dlaczego zagra w filmie w filmie, na który właściwie wszyscy czekają. 16 lat przerwy, tyle zajęło Markowi Konradowi podjęcie decyzji o powrocie do świata filmu. Wszystko to za sprawą literatury, bo zagranie w filmowej adaptacji lalki Borysława Prusa traktuje jako pomysł, pomost pomiędzy przeszłością osobistą i filmową, a także współczesnością. Przypominając, ojciec aktora Tadeusz Kondrat zagrał w lalce Wojciecha Jerzego Hasa w oczekiwaniu na wrześniową filmową premierę z Markiem Konradem wcielającym się w postać Ignacego Rzeckiego rozmawiała po wielu latach dla Jedynki Martyna Podolska. Dla mnie fenomen powieści Prusa pod tym względem filmowym polega między innymi na tym, że właściwie z każdego wątku mógłby powstać osobny film opowiadający o zupełnie innej sprawie i o miłości i o lęku i o pieniądzach czy jednym z pierwszych pytań, które zadawał pan i producentowi i reżyserowi było właśnie to pytanie, o czym będzie ta opowieść? Przeczytałem scenariusz i od razu powiedziałem, że czuję, parafrazując, że tak powiem, partytury, że jest to partytura cienkiego fletu prostego wobec kontrabasu postaci Wokulskiego i że nie, nie ma on tego zaplecza, jakie jest w powieści, mówię o postaci Rzeckiego. Natomiast aktor, czytając takie rzeczy i myśląc z troską o postaci, która została mu przydzielona, zaczyna z czasem widzieć sens takiej adaptacji. To znaczy mówi, no dobra, no to znaczy, jeżeli to tak przykrojono, to chce reżyser opowiedzieć to zdarzenie właśnie w taki sposób. Wspomniała pani o tym, że tych możliwości w tej powieści jest mnóstwo. Mało tego, różnice pomiędzy tym kinem, które uprawiałem, a tym, które mnie spotkało teraz po tych prawie 20 latach, jest w technice, pani, którą obserwuję. Ona nie zmienia mojej postawy, bo ona jest niezmienna. Aktor jest w człowieku, że tak powiem, który wybrał ten zawód zakodowany i żaden czas przerwy mu tego kodu nie zmieni. Natomiast technika wprowadza pewne różnice. One w moim odbiorze polegają na tym, że można zrobić ogromną ilość materiału, ogromną, naprawdę, to jest prawie trzykrotnie ta, którą zobaczymy na premierze, i dokonać tego wyboru. Ja jestem z tej epoki, że tak powiem, tego zawodu, który miał silne ograniczenia. Taśma była jednym z najdroższych elementów produkcji filmowej i nie wolno nam było robić więcej dubli niż ileś tam. W związku z tym był Inny rodzaj dyscypliny i inny rodzaj opowiadania, który był zakodowany w scenariuszu już na początku. Has, wiadomo, Ber, wiadomo, ale co na te duble by Wajda powiedział? Mamy rok Andrzeja you, Wajdy, no. ale no co by Wajda powiedział na malarskość tego filmu? Bo po tych fragmentach, które już udało nam się e, zobaczyć, myślimy, że to będzie też i malarska opowieść, że ona jest tak poprowadzona, że ten obraz i poprzez scenografię, i poprzez kostiumy będzie do nas bardzo, bardzo przemawiał. To jest rzecz, którą cenię naj, najbardziej, bo, bo lubię filmy, które dają mi szansę odnalezienia własnego dystansu do tego, a nie wtłacza się we mnie, że tak powiem, jakąś rzeczywistość, której nie, nie zawsze czuję się dobrze. Więc cudzysłów kostium jest świetny. A jeśli chodzi... No, o, samego Wajdę, to na tej konferencji prasowej przypomniał mi się moment, kiedy przebrany za hrabiego w Panu Tadeuszu, chodziłem pod jakimiś małymi uliczkami w Modlinie, gdzie kręciliśmy sceny w zamku. Czekaliśmy na zdjęcie, a z tekstem powtarzałem sobie tekst, chodziłem gdzieś obok, jacyś ludzie wracali z, z grzybów, czysali, zobaczyli mnie w tym kostiumie i mówili, dzień dobry panie Marku, co tu kręcicie? Ja mówię, pana Tadeusza. A, to widzieliśmy, to widzieliśmy. <laughs> Więc mówię do Andrzeja, Andrzej, ty już nie kręć tego filmu, bo oni już go widzieli. <laughs> Lalkę już też widzieliśmy. Specjalnie o tym mówię, że już wszystko widzieliśmy w życiu. Jak się uprzeć, to wszystko widzieliśmy, ale sztuka jest nie po to. Sztuka po prostu używa nowego języka w zmieniającym się świecie. Ale ciągle nazywa te same namiętności. No dobra, mogę udawać twardzielkę, mogę mówić, że wcale mnie to nie rusza, ale usłyszeć śmiech. głos i śmiech pana Marka Kondrata i mieć tę świadomość, że znów zobaczymy go na dużym ekranie. To jest jednak fascynująca i fantastyczna wiadomość. Epicka i monumentalna lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z plejadą aktorów będzie miała premierę 30 września. W filmie zagrali m.in. Kamila Urzędowska, Marcin Dorociński, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maria Demska. Mateusz Damięcki. Jeżeli do państwa rąk trafi książka, która w pierwszych zdaniach zawiera taką oto informację, z tą książką przeżyjesz najlepszy, najlepszy rok swojego życia, to nic tylko brać, kartkować, <śmiech> czytać i ruszać w drogę. Bo w drodze mogą wydarzyć się różne rzeczy. Aneta Chmielińska, autorka popularnego podcastu Dziko Przygody oraz dziko przewodnika po Polsce jest dziś razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry cześć no, bardzo wszyscy. to wszystko pasuje przy droższych, szybujących cenach biletów, przy sytuacji politycznej, kiedy państwo mm. nie wiedzą dokąd, to my to tutaj mamy propozycję. <grym> no, powiedziałbym dobrze, mm. ale trochę tro niestety tak lepiej byłoby mm. pasować się yy, i. Yy, wzbudzić pożądanie widzów, żeby zwiedzać polskie kąty. Dużo tego mamy. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od filmu, bo hmm. kiedy otworzyłam tę książkę, a ja trochę wierzę w przeznaczenie, to pierwsze, co mi się ukazało w tej fantastycznej szafie graczy, graficznej, ukazało mi się widok Ma Bałtyku no i informacja o tym, że Bałtyk można przejść. Oczywiście plaże przy Bałtyku, że można wybrze, yy, wybrzeże zwiedzać. Od razu mi się to y, skojarzyło z takim filmem Marty Zbąskiej. To nie mój film, w którym to filmie małżeństwo z dziesięcioletnim stażem postanawia ruszyć w drogę. Zimą właśnie wzdłuż Bałtyku. Śpią w namiocie. Już w swojej książki wiem, że to nie jest możliwe. Oni to robią. No i przeżywają mm. swoje przygody. Za chwilę potem pojawił mi się film, który też oglądałaś, czyli Ścieżki Życia, y, gdzie główna bohaterka grana przez Gillian Anderson wraz z mężem wyrusza w pieszą wędrówkę i oni pokonują ponad tysiąc kilometrów wzdłuż dzikiego angielskiego wybrzeża. A ty, w jakiej drodze wymyśliłaś sobie swoją książkę? No to akurat była droga po Stanach, co jest może trochę nieoczekiwane. Że I też tutaj... filmowa. I też filmowa, bo był film Dzika Droga z J. Swiverspoon, gdzie ona wędrowała od granicy Meksyku do Kanady, 4265 kilometrów. No i na tą trasę właśnie ruszyłam. Opowiadałam kiedyś dzieciom, kiedy prowadziłam jeszcze zajęcia z dziećmi o tym, że marzy mi się taka wędrówka. Któreś z dzieci zażartowało, że no to w takim razie zbieramy pieniądze dla pani Anety na to. A ja się zaśmiałam, a potem pomyślałam, ale chwila. Opowiadasz dzieciom o swoim marzeniu i co to nie jest marzenie na poważnie? Więc potem wróciłam do domu i zaczęłam rozmawiać z przyszłym mężem, jak to zorganizować. No i tutaj miałam też wielkie wsparcie a propos tego, że tam była pokazana historia małżeństwa, bo mój przyszły mąż na tą opowieść o tej wyprawie ponad 4000 kilometrów w Stanach i to plan, żebym samotnie wędrowała, powiedział, no dobrze, to jak to zrobimy? To się nazywa szacunek. To się nazywa Do wsparcie. wsparcie. Tak. Jeździłaś po Stanach, masz za sobą wiele wypraw, a jednak postanowiłaś przybliżyć nam nasze polskie ścieżki, szlaki i miejsca. Jak wypadamy w porównaniu z Ameryką i z miejscami, w których byłaś? Aja, aja, cóż zapytanie pod włosek jak wypadamy. Każdy kraj jest ciekawy na swój sposób, ale muszę powiedzieć, że ta książka powstała w ten sposób, że ja właśnie wędrowałam po tych Stanach i zwykle jest tak, że wędrowcy zadają sobie pytania a co w twoim kraju można ciekawego zobaczyć? I ja miałam tyle odpowiedzi na to pytanie, co można w Polsce zrobić, na jaką wyprawę ruszyć i co bym chciała polecić, że to się nie mieściło w jednej rozmowie. I z tego powstała właśnie ta książka. To jest 50 wypraw, stron, całe mnóstwo. Są też opowieści, które możecie czytać na głos, tak żeby nałożyć sobie trochę na to miejsce, które macie przed sobą. A gdybyś miała polecić takie trasy wędrowne po Polsce. Mm. Komuś, kto słucha nas teraz ze swoim mężem, ze swoją żoną, dziewczyną, chłopakiem mm. i myśli tak, sobie... Co z majówką, nie? Co, co, co, zrobić? co to, zrobić? To już zaraz planów mm. nie ma, trzy dni Pienio no właśnie, pieniądze są dni. albo nie ma, ale jak to... To może szlak świętokrzyski. My a, mamy mm. kilka długodystansowych szlaków, a szlak świętokrzyski to jest najkrótszy, z najdłuższych. Więc 3-4 dni wystarczają, żeby około 100 kilometrów przejść w tym czasie i móc sobie powiedzieć dla tych osób, które lubią takie, wiecie, um, lubią wyczyny i lubią sobie powiedzieć o, ukończyłem coś. Mhm. No to właśnie Szlak Świętokrzyski może być taką pierwszą pieczątką dla takiego początkującego wędrowca. Nie za wysokie góry, Nie za wysokie okolice. góry, a jednocześnie bardzo stare góry i bardzo ciekawe historie się z, nim, z nimi wiążą. Także ślady dinozaurów w Polsce, no to właśnie w Górach Druga propozycja, może coś z zachodu, z południa? Pomyślmy. A może nie z wędrowaniem, bo przecież każdy z nas naturę niech odkrywa na swoją własną miarę mm -hmm. i niech na swoją własną miarę te przygody tworzy. To może Wyspa Konwaliowa. I żeby fantastycznie, oh, odpłynąć brzmi. kajakiem. Brzmi. Tam, słuchajcie, są jedyne w Europie konwale, które są różowe w środku. Na Wyspę nie można już wchodzić. Kiedyś zwożono tam ludzi promami, żeby w noc upały tańczyć pośród tych konwali. No ale potem um, młodzież z gimnazjów okolicznych zbuntowała się i wywalczyła, żeby by jednak bronić tę walię i żeby jednak był tam rezerwat na tej wyspie. No więc teraz już tylko przepływamy obok, ale można tam zajrzeć płynąc kajakiem, spróbować wywąchać trochę. Mamy, mamy dwie trasy, mhm. dwa miejsca. Myślę sobie, że to jest czas, żeby zapowiedzieć Państwu, że za chwilę porozmawiamy o tych miejscach, gdzie w Polsce jest najbardziej fioletowo. Na mojej sofie daremny trud Kłamać jak znud, skoro i tak Odpuszczę sobie mam pojęcia, czy na taką wyprawę można zabrać głośnik z muzyką na przykład, ale jeżeli obudziłbym się rano gdzieś w górach, to chciałbym, żeby ta piosenka grała mi do śniadania, mm. które sobie sam na ognisku zorganizuję. O, to brzmi ciekawie. Aneta Chmielińska, autorka Dziko Przewodnika po Polsce, jest w naszym studiu. Wyruszyliśmy w drogę, nie zatrzymujemy się, zwiedzamy dalej. No i pytanie o ten kolor fioletowy. Ja nie mm. przypuszczałam, że jest aż tyle miejsc w Polsce, gdzie mamy tak dużo fioletu. Jak najbardziej. Gdzie? Możemy zacząć od klasycznych krokusów, z jednej strony po to, żeby zacząć swoją przygodę z fotografią przyrodniczą na przykład, ale też w nieoczywisty sposób możemy pojechać w góry jako wolontariusz Tatrzańskiego mhm. Parku Narodowego. Ja zawsze zachęcam, wolontariusze w tym momencie, kiedy krokusy kwitną są bardzo potrzebni, bo my wszyscy w tym wielkim entuzjazmie, szale oglądania tych krokusów potrafimy tam różne rzeczy wyczyniać, więc przydaje się ta osoba, która z boku powie, że tam spokojnie proszę się nie kłaść. Zapraszam serdecznie, żeby te krokusy zobaczyć. To w maju, właściwie nie w maju, jeszcze przed majem, w kwietniu, wow. już teraz, teraz dobrze mm. by było ruszyć. A potem, cóż, no, mamy jeszcze lawendę. Coraz więcej, słuchajcie, I to miejsc. nie w Prowansji w Polsce. tylko? Nie w Prowansji, tylko w Polsce. Coraz więcej miejsc powstaje w Polsce, gdzie można na takie pole lawendy się wybrać. Przeróżne atrakcje tam są też zapewniane w czerwcu, na przykład yoga pośród kwiatów lawendy, czy koncert na żywo y, pośród takich kwiatów, to w czerwcu, a z kolei jesienią, we wrześniu możemy... Najpiękniejsze kwiaty, no... kwiaty mojego dzieciństwa, krzewy właściwie mojego Wżosy? dzieciństwa. To, do czego zmierzam, wrzosy, tak. Mm. Możemy ruszyć na największe wrzosowisko w Polsce, wrzosowiska kłomińskie, no i tam pospacerować o wschodzie, zachodzie słońca, no i wyposażyć się w specjalny miód właśnie robiony z tych wrzosów. Mówili, że wrzosy to pecha przynoszą, słyszałaś kiedyś? Coś takiego? Ja od dzieciństwa, no dobra, to już nie będę kopiła. Ale w Wielkiej Brytanii wierzą, że wróżki mieszkają we wrzosach? Proszę no bardzo. i wszystko jasne. Odczarowane, odczarowane. Anna, powiedz, czy twoje podróże nauczyły cię czytać wodę? Czy mnie nauczyły czytać wodę? A, podprowadzasz pod temat wody. Trochę tak, trochę, trochę już się było wody, jeszcze Ale uczę. to czytanie wody bardzo mi się podoba. Czytanie spodobało. wody, tak, właśnie. Um, osoby, które żyją blisko wody, żyły blisko wody, na przykład na Biebrzy, Oryle, to tacy... Flisacy, tylko mm -hmm. Biebrzańscy potrafili właśnie czytać wodę i rozpoznać ten rytm rzeki na wodzie. Woda ma swoje rytmy zarówno na małych rzekach, większych tych górskich, morzach, oceanach i te wszystkie ludy, ludzie, którzy mieszkali w okolicy, uczyli się właśnie czytać, co teraz będzie się działo w związku z tym, jak te fale się poruszają. No i właśnie Oryle. Wszystkie te miejsca przetestowałaś osobiście? Sprawdziłaś? No właśnie tutaj research kwerenda do tej książki trwała latami. To tak naprawdę są moje wyprawy po prostu. To są moje wypoczynkowe wyjazdy. Dlatego ja właśnie z czystym sercem polecam, bo wiem, że i mnie bardzo potrafiły one odpocząć. Aneto, a jak tak podróżujesz, jak tak sobie idziesz krok za krokiem, mhm. to o czym myślisz? Mm. O sobie. W końcu o sobie myślę, wiecie? Może to nieoczywista odpowiedź, ale jeżeli jest się osobą wrażliwą, która stara się być empatyczna i ma wokół siebie tyle osób i stara się zadbać o tyle osób, to czasem przydaje się w końcu mieć tą przestrzeń dla siebie. I ja akurat znajduję ją w naturze wędrując. E, możecie wybaczyć mi takie racjonalne pytanie. Ale oczywiście jak e, Czy czujesz się bezpiecznie podróżując sama w Polsce na przykład? Ojej, bardzo. W Polsce na przykład, no właśnie, jakby zapytać obcokrajowców u nas w Polsce za co cenią nasz kraj, to pierwsza odpowiedź za bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo. I ja zdecydowanie to czuję to w Polsce i po powrocie ze Stanów. Piękna to była przygoda, oczywiście, to wędrowanie, ale kiedy już tutaj dotarłam do Polski, no muszę powiedzieć, że odetchnęłam. Tak, no bezpiecznie tutaj jednak jest i w naturze, i w miastach, więc ja nie mam nigdy obaw tutaj wyprawiając się w Polskę. Czyli rozwiewamy wsze wszelkie wątpliwości, Polska jest bezpieczna, Polskę można zwiedzać także solo, a jak się zwiedza solo, to nie czuje się człowiek samotny? Mm. Wiadomo, że przyjemnie jest dzielić z kimś drugim swoje przeżycia, ale myślę, że czasem każdemu z nas przydałaby się taka wyprawa solo, właśnie żeby znaleźć przestrzeń dla siebie, przemyśleć sobie różne rzeczy, zyskać perspektywę. Polecałem Państwu ten przewodnik, bo Aneta bardzo to wszystko pięknie opisała, a oprócz tego są takie... Punkty, wskaźniki, najlepszy czas na zwiedzanie, w okolicy warto zobaczyć też, albo podsumowania tych artykułów, już teraz wiesz, że na przykład i w kilku punktach wyjaśnione są najważniejsze atrakcje danego, danego miejsca, zabieram to ze sobą na wakacje. I wspaniałe. proszę zabierać tę książkę, kiedy ruszą Państwo w drodze, bo to, o czym nie powiedzieliśmy, żeby zostawić na koniec i zostawić Państwu tę przyjemność, to są... Gawędy, które snujesz tak, w tak. tej książce. Gawędy dotyczące miejsc, które odwiedzasz. Jeśli państwo słyszeli, jaki głos jaki sposób opowiadania ma nasza bohaterka tej części audycji Folder Lubione, to już państwo doskonale wiedzą, w jaki sposób ona snuje te opowieści. Snuje pięknie. A ja tylko powiem, że za twoimi plecami pojawiła się cała ekipa młodych ludzi. Możemy im pomachać. Hej! I teraz Wycieczka. Dzień dobry. Wycieczka tak. do radia. Tak. Moi drodzy, odpowiedzcie na pytanie, czy lubicie podróżować? A czy zdarza wam się podróżować używając tylko i wyłącznie nóg, czyli wędrować i oglądać się przyrodę? A Pomachali lubicie w ogóle, tak wszyscy mu potakują, a lubicie y, spędzać wolny czas na łonie natury? Tak, to, do góry. To, to bardzo ciekawy sposób komunikowania się w radiu bez głosu kompletnie, tak, tak. ale zapewniamy, że młodzi machali, ludzie że tak. przytakiwali, tak. Bardzo, bardzo dziękujemy. I śmiało, śmiało wali dodaje no Monika, która jest naszą wydawczynią i jest z całą ekipą. Pięknie ci dziękujemy. Dzieciaki, Dzięki bardzo. dla was. Aneta Chmielińska, autorka, dziko przewodnika po Polsce, 50 wypraw dla wielbicieli opowieści o naturze. Piękne wydawnictwo polecamy i dziękujemy za na I do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia na szlaku. It's got me feeling under pressure, under pressure, babe. That's Tell me like I could eulogize about the way you look in the red light, you're a killer, Yeah, it's a thrill of pain. tell me why.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 Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define us with. Forever young You know Some people need Three dozen Myślę o fortepianie, myślę o Alicia tak. przy tym fortepianie i od razu staje mi przed oczami Bartek Wąsik, który też zasiadł do fortepianu w trakcie naszego gwiazdozbioru jedynki. I też wywoływał zachwyty. Och tak i to jakie. Będą Państwo mogli się o tym przekonać już jutro o godzinie 18. .00. Zapraszamy na wyjątkową, urodzinową audycję gwiazdozbiór jedynki na scenie największe gwiazdy muzyki. Kobiece, kobiece gwiazdy muzyki lat 90. Bartek Wąsik w repertuarze przygotował, w swoim repertuarze ma największe przeboje lat 90., a to wszystko spięte klamrom jedynki. Proszę być z nami koniecznie jutro od godziny 18.00, pierwsza odsłona gwiazdozbioru, i już dodamy, że za tydzień druga również wspaniała. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz Zanim to wszystko ujdzie w pył Gdyby ktoś pytał Nie, nie, nie znamy się oh, oh, oh. Lepiej nie Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą. Tańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz Zanim to wszystko pójdzie w pył Nic tutaj nie zależy od nas Przecież wiesz, o oh, oh, lepiej nie Zawsze tam, gdzie, gdzie ja Zawsze tam Zawsze tam, gdzie ja, to wiraszko. Myślę sobie, że Ania Sańczuk mogłaby śpiewać, wiesz, zawsze tam, gdzie ja, są dobre wydarzenia, dobre wystawy, tam jest sztuka. On to na rowerze moim. O, o tym pomyślałam, kiedy Ania wpadła do studia, biegnąc między jedną wystawą a drugą. Zawsze przynosi najświeższe, najświeższe informacje o tym, co dzieje się w sztuce. Jesteśmy jej za to wdzięczni, bo dziś, Bardzo. dzięki Ani, wbierzemy się do Kalisza. A tam, droga pani, to żeśmy jeszcze chyba nie byli. Yy, tak i to w Kaliszu yy, moglibyście yy, się skonfrontować z tym, czym dziś jest praca. Praca artystyczna, ale nie nie do... Mieliśmy ostatnio tak, tak dużo pracy. <laughs> nie, ja wiem, że ludzie kultury y, pracują nadmiarowo, żeby przetrwać. Y, tak, i to też jest o, y, o życiu w kulturze. Patryk Różycki, y, młody, ciągle młody, y, malarz y, po Warszawskiej Akademii, który tam właśnie pokazuje swoją wystawę, kolejną z cyklu autobiograficznych opowieści. On lubi opowiadać o sobie w swoich tak, pracach. Powiem e, dlaczego i o co chodzi. Ryzyko i perspektywy pracy. Do połowy maja można to oglądać, a e, jeszcze parę miesięcy temu była taka wystawa w Warszawie w Galerii Polana. E, moja dziewczyna jest dziewczyną mojego przyjaciela. Tak. Tam było o związkach i o bliskich relacjach e, w życiu, a teraz jest o pracy. E, bywa o rodzinie, bywa o przyjaciołach, e, i myśl, wydaje mi się, że słusznie powiedział obecny dyrektor galerii y, y, im. Jana Tarasina w Kaliszu, Stach Szabłowski, y, że Patryk Różycki jest tak, takim protagonistą, trochę jak taki protagonista, protagonista XIX-wiecznej powieści, czyli taki nasz człowiek opisujący... Mm, świat współczesny. Czyli świat to jest... pracy, świat związku, wiecie. Świat ekonomiczno-społecznych relacji. Patryk Różycki po prostu swoimi obra <gry> i, Jego obrazy są jak lustro wstawione w, tak. i w jakieś otoczenie, w jakieś środowisko tak. i my się możemy w tym lustrze przejrzeć. E, tak, dlatego, kie, że kiedy maluje on te swoje autobiograficzne obrazy, które czasem są, tak, rzeczywiście bardziej liryczne, czasem są bardziej takie ekspresyjne, czasem są wyciszone, zależy o czym opowiada, e, to zawsze do tego jest taka m, narracja osobista, to mm. nie są po prostu tytuły, tylko to są historie. I też m, bardzo bym m, zachęcała do udziału, jeżeli gdzieś się pojawia blisko państwa wystawa Patryka, na takie oprowadzanie, żeby pójść na takie oprowadzanie osobiste przez niego robione, ponieważ no, to naprawdę jest duże przeżycie, bo on nie stawia takiego filtru między sobą, czy fi filtra, właściwie powinno powinna powiedzieć, między sobą a światem między sobą a odbiorcami, tylko jest w tym on do końca szczerze i to są bardzo poruszające rzeczy. Ktoś zdaje nam relacje z własnego życia, które nie jest proste, bo Patryk jest taką osobą, która pochodzi z powiedzmy nie bardzo uposażonej rodziny mhm. polskiej, z niezbyt wyględnego e, środowiska ma ma małej miejscowości i tak dalej, gdzie właściwie o sztuce się nie Rozmawiało, to że on został artystą, to była jakaś jego, mm, jego wizja, jego marzenie, e, jego ogromne pragnienie wydobycia się też z miejsca, w którym jest. E, i, I on to zrobił, ale nie tracąc jednocześnie zakorzenienia i w związku z tym, skąd pochodzi. Więc on opowiada też o swoich rodzicach, o tych pożyczkach chwilówkach, które czasem trzeba brać, żeby syn mógł postudiować. Nie? Bo inaczej nie byłoby takiej możliwości o wyjeździe za pracą y, gdzieś na wyspy y, i tak dalej. To jest kawał życia, kawał naszej współczesności, którą poprzez te obrazy oglądamy i z perspektywy właśnie takiego młodego człowieka, który się z tym światem mierzy, wrażliwego człowieka. Pamiętam na poprzedniej tutaj warszawskiej wystawie, jak widywałam takie bardzo, bardzo takich młodych ludzi, którzy ogromnie, ogromnie się wciągali w tę narrację, przeżywali, widzieli po prostu siebie, widzieli człowieka, który opowiada im o nich. Kiedy patrzę na pracę Patryka Różyckiego, to też mam takie wrażenie, że to są sceny rodzajowe z komiksu zwanego życiem. Ale a... właśnie on teraz przygotowuje taki komiks. I do tego te opisy, te tytuły rozbudowane, tytuły, które są historiami, tak. są jakby... Te treści, Stop które plaki. powinny być w dymkach w komiksach. Tak, właśnie to jest ciekawe, że opowieść o takim zwyczajnym chłopaku z wielkimi marzeniami, e, no ale też z ogromnymi trudnościami, właśnie z takiego środowiska, powiedzmy, nie za bardzo elita elitarnego i e, dobrze uposażonego i tak dalej, i tak dalej, że to jest taka no, jedna z wielu historii, która tam jaka, jaka, jaką ona ma szansę przebicia. No jednak ma. E, teraz niedawno w Rotterdamie na festiwalu filmowym miał miała premierę film mi hmm, co czujesz, który jest oparty na właśnie tej historii powiedzmy miłosno-relacyjnej Patryka. Nakręcił ten film Łukasz Ronduda, niegdyś kurator, czasami jeszcze też wciąż kurator sztuki współczesnej, ale od iluś tam lat również reżyser, który właśnie portretuje mm, artystów, jako przedstawicieli nas, na, na, współczesności. Ludzi współczesności, więc jest film, oparty na życiu Patryka. E, powstaje komiks. Oparty e, na życiu Patryka? Oparty, tak. On sam ten komiks tworzy. Jestem ciekawa, co, co, co tam znajdziemy. E, I też warszawski e, teatr, TR, niegdyś Teatr Rozmaitości, każdą swoją sztukę, którą wystawia, opatruje plakatem... E, i takim właśnie malarskim komentarzem e, tego artysty, dwukrotnie nominowany do paszportu e, polityki, nie dostał, ale wydaje mi się, że to, że jest nominowany tak regularnie, to już świadczy o tak, jego... pokazuje, że, że, że, że krytycy widzą, że on jakiś puls w rzeczywistości łapie i być może kiedyś nawet jakieś takie socjologiczne studia na temat tego, jak młodzi ludzie żyli w tych czasach, mhm. to będą się posiłkować również jego twórczością. Wystawy mogą Państwo podziwiać do 14 maja, dokładnie, w Kaliszu, Jedźcie w Galerii Sztuki. A my dziękujemy Ani za wizytę i za kolejne oprowadzanie do, do następnego. Proszę Dziękuję. Dobra. Anna Sańczuk była z nami. Dzięki. I know you know, I know I got it Manny sweet don't, don't quit I see the palm tree swaying Picture perfect, that's the part they're playing But they ain't coughing up the bills I'm paying So I stay on mine California, California, California. Ride the ups and California. downs in California. California, California. California. Ride the ups and downs. My skin be thick like diamonds. 247, that sun be shining. Body, I'm alive from the hills I'm climbing. Ain't no magic tricks. Magic tricks. I've been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 Komplement diety Walerine Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. uzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z nie chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama. Ogłoszenie społeczne.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 orange.pl ukośnik mega misja do 28 kwietnia to działam ogłoszenie społeczne radio kierowców Ewa Mierzejewska, zapraszam. Mamy bardzo poważne zdarzenie drogowe na A4 na jezdni w kierunku Wrocławia na wysokości Legnicy. To niestety powoduje ponad 8 km korka już w tej chwili. Z informacji uzyskanych od punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji wynika, że w tej chwili całkowicie zablokowana jest autostrada na jezdni w kierunku Wrocławia na wysokości Smokowic. I dlatego proponuję Państwu objazd. Trzeba zjechać z A4 na węźle Chojnów w drogę wojewódzką 383 Nią dojeżdżamy do 94 i jedziemy przez Legnicę. Legnica jest już o tej porze na 94 zakorkowana, ale to i tak będzie szybszy przejazd na pewno niż stać w tym długim już bardzo korku. Nie znamy niestety jego przyczyn, poza tym, że doszło do wypadku do zderzenia pojazdów i że jest dnia w kierunku Wrocławia w tej chwili jest całkowicie zamknięta. Bezmienna A1 między węzłami Stanisławie i Pelplin przy węźle Swarożyn. To oznacza, że wciąż zablokowany jest jeden pas wjazdowy na łącznicy węzła Swarożyn. Po tym jak na, na jezdnie wywrócił się samochód ciężarowy na 25 km. W Warszawie doszło dziś do kolizji karetki i samochodu osobowego. Doszło do tego na Alei Waszyngtona przy skrzyżowaniu z ulicą Kinową na warszawskiej Pradze. Za wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło do zderzenia karetki jadącej jako pojazd uprzywilejowany z osobową Toyotą. W wyniku zdarzenia na szczęście nikomu nic się nie stało na miejscu. Swoje działania prowadzili strażacy i policja. Były y, y, utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu. Teraz to skrzyżowanie jest już odblokowane, ale w Warszawie widać już skutki popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Oczywiście na s em cena jest nie w kierunku białego stoku. Korek tutaj jest już od Marymonckiej, aż za zawęzał Bemowo.